Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj mamy dla Was rozmowę, która mam, mam nadzieję, wydaje mi się, zainteresuje sporo grono czytelników Karpę, ponieważ no, jest to temat dosyć ogólny o... O e-bookach, o czytnikach, o tym, czy wolimy czytać elektronicznie, czy wolimy czytać tradycyjnie. No i w sumie chłopakiem może się przywitamy. Jest ze mną Paweł Mateja. Cześć, witam wszystkich. I Michał Rakowicz. Cześć, witam Was serdecznie. W ramach wstępu zaczniemy od historii jak, kiedy i dlaczego kupiliśmy czytniki. Ale może żeby było bardziej oryginalnie, to nie zaczniemy ode mnie. Tylko o odpowiedź Pawła. Tak, no ja myślę, że to dobry pomysł, żebym ja zaczął. Dlatego, że sądzę, że pierwszy w ogóle miałem jakiś tam, jakąś tam styczność z czytnikami, dlatego, że u mnie zaczęło się to od pracy. I to właśnie no, dosyć ciekawa sytuacja, bo ja zaraz jak skończyłem studia, zacząłem pracować w firmie, która była związana z y, czytnikami i z książkami elektronicznymi, których ja w tym momencie y, jeszcze za bardzo nie znałem. Coś mniej więcej kojarzyłem, że, że dzieją się takie rzeczy, że są jakieś książki elektroniczne, ale nie, nie interesowało mnie to za bardzo, bo to jeszcze był bardzo, bardzo świeży temat sprzed... Ja już teraz nie pamiętam, ile to było. 5 lat temu. Coś takiego. I właśnie z czytnikami, z książkami elektronicznymi zetknąłem się w pracy. No i jak już się zetknąłem, zacząłem się bawić jakimiś czytnikami, które w pracy były. Tak skończyło się na tym, że kupiłem sobie swój. Kupiłem sobie Kindla. Klasika. Mmm, to było chyba ze 3 lata temu, no a te, te, teraz mam już drugiego kindla dlatego, że po prostu <laughs> jednocześnie jestem wielkim fanem czytników, o czym też pewnie będziemy później dalej mówić i jestem też fanem jakichś nowych technologii no i po prostu jak zobaczyłem, że są czytniki z podświetleniami dotykowe i tak dalej to uznałem, że tamten już jest zepsuty, chociaż w ogóle nie był. <laughs> <Spoko>. <laughs> no i tak zostało. A dużo czytasz na co dzień z czytnika? Właściwie tak. Ja, właściwie chyba nie, nie ma takiego dnia, żebym nie czytał na czytniku, dlatego że ja mam takie, taką przypadłość, że nie potrafię czytać jednej książki tak na wyłączność. Tylko mam książkę, którą czytam na przykład z rana, książkę, którą czytam po pracy, książkę, którą czytam przed snem i takich wariantów mam bardzo dużo. Ja mam zaczętych, nie wiem, może 10 książek w tym momencie i czasem wpadam w takie już takie, takie momenty paniki, mam kiedy kończę część książek po to, żeby sobie jakby to, tą pulę wyzerować, to się nigdy nie udaje. I znowu wchodzą mi jakieś kolejne, ale no myślę, że większość takich książek czytam w tej chwili właśnie na czytniku. No, głównie dlatego, że mam ich tam bardzo, bardzo dużo i po prostu czytam się to wygodnie. Także, no, tak jak mówię, nie ma chyba dnia, żebym z czytnika nie korzystał. Mhm. Dobra, no to Michał, teraz ty opowiedz swoją historię. Ja swoją przygodę z czytnikiem zacząłem po tym, jak go dostałem z dwa lata temu na gwiazdkę jako prezent od żony, no bo się trochę wypłakiwałem, żeby mi się przydało coś takiego, bo jednak umówmy się, że czytanie nie wiem, z jakichś PDFów, ów na przykład na komputerze to jednak jest bardzo niski poziom komfortu, jakieś tam ograniczenie, jeżeli chcesz sięgać właśnie po wersję elektroniczną książek i mam do, po dziś dzień właśnie Kindla klasika takiego najprostszego to co Paweł zauważył, to trochę jest już problem, bo to nawet moje dzieci biorą do ręki i się dziwią, że nie można przesunąć palcem po ekranie, mimo że to takie duże więc jakieś tam ograniczenia już ten czytnik ma ale swoją funkcję spełnia no i, i dla mnie to był ten początek myślę długiej podróży już z czytnikami przez życie, że się tak wyrażę, dlatego że ja może nie czytam aż tak dużo jak Paweł natomiast czytam dosyć często i ja używam też czytnik właśnie nie tylko do książek, tylko czasami do jakichś artykułów, innych tego rodzaju kwestii, ale to też może rozwiniemy za chwilkę. No i przede wszystkim właśnie troszeczkę mi się zmienił system czytania, dlatego że ja zupełnie odwrotnie jak Paweł jestem z tych czytelników, którzy do, do któregoś momentu po prostu nie cierpieli mieć otwartej więcej niż jednej książki. W tym sensie, że ja po prostu jak... Już mnie kusiło, żeby sięgnąć po kolejną, to po prostu tylko mnie to mobilizowało, żeby skończyć poprzednią, bo jakby nie lubiłem mieć rozpoczętych kilkunastu różnych pozycji. No i właśnie ja widzę, że to jest jedna z rzeczy, które czytnik zmienił w moim podejściu do czytelnictwa, dlatego że właśnie odkąd jakby nagle mi się nagromadziło pod jednym kliknięciem sporo książek, często jakichś opowiadań, artykułów i tak dalej, i tak dalej, no to właśnie mam także mam kilka na czytniku rozpoczętych książek, plus jeszcze jakieś tam papierowe, no ale, ale nie żałuję, no bo to w sumie jest... Jest fajna rzecz. A jak y, artykuły wrzucasz nawet te krótkie na, na czytnik? E, znaczy w artykuły, jeżeli to są takie już zupełnie króciutkie, to, to nie. Natomiast e, ja czasami mam tak, że nie wiem, robię jakiś research do, do czegoś e, czy, czy i trafiam na jakiś artykuł, który ma, nie wiem, 10 stron na przykład w PDF-ie, e, no to już konwertuję sobie i po prostu wrzucam właśnie na czytnik, bo to, to jednak zwiększa mi zdecydowanie poczucie komfortu jakby z lektury bo to, to, to jednak jakby łatwość przekonfertowania właśnie tego rodzaju plików jest na tyle w tej chwili duża, że, że uznaję, że nie ma, nie ma sensu się męczyć z tym na, na ekranie monitora, tym bardziej, że no, ja też mam tak, że pracuję cały czas na, na komputerze, więc spędzam x godzin w pracy przed laptopem, wieczorami jeszcze też czasem coś muszę zrobić przed laptopem, więc po prostu to też jest jak... Na przykład jak, nagrywać podcast. Na przykład nagrywać podcast, no ale to można powiedzieć, że tam obciąża bardziej struny głosowe niż gałki oczne, ale, ale jak właśnie miałbym coś czytać, to, to jednak właśnie wykorzystuję bardzo często do tego czytnik. Właśnie sobie wyobraziłam ciebie, jak siedzisz przed laptopem, taki zgarbiony nad mikrofonem i się patrzysz na te szlaczki, które się tam robią w tym city. No, ja tak to, robię. To, to, to jest dokładnie ten obraz, tak? Tak to wygląda. <głos> Spoko. A jeszcze chciałam, w sobie miałam opowiedzieć swoją część historii, ale tak pomyślałam sobie, bo później zapomnę ten temat poruszyć. Czy nie masz wrażenia, że jak czytasz taki artykuł na czytniku, to że bardziej się na nim skupiasz, niż czytając go, powiedzmy, w przeglądarce na, na kompie? No, myślę, że, że na pewno tak jest, bo jednak... Czytanie na, na komputerze u mnie przynajmniej ma wiele wad, bo ja jakby nie za bardzo umiem się skupić jakby na takim tekście na komputerze, dlatego, że nie wiem, mnie jakoś rozprasza ekran monitora jako taki. Co jest dziwne, bo ja mówię, ja pracuję na komputerze, natomiast pracuję głównie z cyferkami, więc jakby jestem w stanie łatwiej ogarnąć właśnie tego rodzaju jakieś tam markusze kalkulacyjne czy, czy inne tego rodzaju kwestie. Natomiast jak sięgam po tekst, no to to mi się go jakoś specjalnie dobrze nie czyta, I, i naprawdę to jest tak, że jeżeli mam na przykład właśnie coś więcej do, do przejrzenia, to zdecydowanie taka forma mi bardziej pasuje i, i tak na dobrą sprawę już od jakiegoś czasu to się tylko przymierzam właśnie, żeby przesiąść się na jakiś czytnik, może trochę większy, może z jakimś ekranem kolorowym, żeby właśnie móc mieć jeszcze łatwiejszy dostęp na przykład do jakiejś treści, które, które bym chciał, dostęp do komiksów i tak dalej, i tak dalej, no bo jednak przy takim zupełnie prostym czytniku, który, na którym w tej chwili sobie funkcjonuje, no to, to jednak on nadal jakieś tam ograniczenia ma, no też tam brak podświetlenia chociażby na przykład, o którym też wspomniał Paweł, i tak dalej, i tak dalej. No ale i tak jakby bardzo celna uwaga, bo ja to też zdecydowanie zaobserwowałem, że jakby pod kątem takiego skupienia się na tekście, to też czytnik zdecydowanie wygrywa, w, w, no, jeżeli go zestawimy z komputerem. Mhm. Znaczy to ja jeszcze może dodam, że takim faktycznie troszkę punktem pośrednim między czytaniem z komputera, a czytaniem na czytniku, jest przynajmniej dla mnie jest tablet. Ja tam mam jakiś taki powiedzmy pięciocalowy i to jest rzecz na której ja ostatnio głównie czytam takie rzeczy jak średniej długości artykuły, bo no krótkie to jestem w stanie jeszcze przejrzeć na komputerze, ale też jest to dla mnie bardzo niewygodne. Kiedyś właśnie wszystkie takie dłuższe wysyłałem też na kindle a. Teraz raczej czytam takie rzeczy po pracy i po pracy mi się bardzo rzadko zdarza, żebym w ogóle włączał komputer, więc tylko sobie coś robię na, na tym tablecie. I jest mi na, na nim wystarczająco wygodnie, ale to chyba głównie dlatego, że ten format też jest taki czytnikowy, czy, czyli mały ekran, który może, może, można sobie trzymać w dłoni, ale też bardzo dużo artykułów zdarzało mi się kiedyś wysyłać na Kindle, aż mi się tam później śmietnik robił ale też takim fajnym rozwiązaniem jeśli już coś trzeba przeczytać na komputerze albo się bardzo, bardzo nie chce inaczej, to są jakieś takie wszelkie dodatki do przeglądarek, to Firefox ma na przykład zaszyty jeden z nich w sobie, teraz nie pamiętam jak to się nazywa które na części stron, bo to też nie na wszystkich działa dobrze, ale troszkę reformatują tekst, także ma się na przykład tylko białe tło czy jakieś szare i duży tekst z dużymi literami w takim dosyć no, na, na wąskiej powiedzmy szerokości tekstu także jest to fajnie dostosowane do wzrostu roku. Jeśli, jeśli, jeśli, jeśli czy, na, w ten sposób nie mogę czegoś przeczytać, to jestem bardzo zły, jeśli czytam w internecie. A to właśnie tak, tak działa też ta wtyczka, która wysyła na Kindle dokumenty, że można sobie tak podejrzeć w taki, taki ładnie sformatowany tekst. A powiem ci, że ostatnio się zastanawiałam, czy by na Karpę nie, nie, nie zrobić czegoś takiego. Znaczy w tym sensie, żeby zbierać powiedzmy z miesiąca wszystkie artykuły czy tam teksty i je w mobi puszczać. Tak w sumie, myślę, że... w sumie poruszyliśmy ten temat, to myślę, że można zapytać w ten sposób czytelników, czy są zainteresowani, bo ja na przykład tak czasami, no bo ja i tak czytam te teksty, jeżeli je sprawdzam na przykład, ale gdybym miała je czytać tak ze strony, to tak czasami się zastanawiam, że w sumie mm, to nie jest zbytnio wygodne, nie? A jakby tak puszczać w mobi, to myślę, że to miałoby sens. Chociaż i tak jak zmienialiśmy ostatnią wersję layoutu na stronie, to, to bardzo mi właśnie zależało na tym, żeby tekst już był w miarę duży i taki właśnie niezbyt szeroki, żeby dobrze to wchodziło tak na oczy. Także myślę, no. że w porównaniu z tym, jak, jak już wiele, wiele lat temu wyglądał serwis, to w tej chwili jest on bardzo czytelny. O, kiedyś to już w ogóle daj spokój. Co o. to było kiedyś? A to Ale... były inne standardy, nie? Wtedy jakby ktoś miał taki, taką, e, taki duży tekst na stronie, to by też mówili, że wygląda to mało profesjonalnie. Tak, masz rację, Mówiliby, zaraz by się śmieli, że uu, coś tam, no masz rację. Dobra, a to jeszcze wróćmy do tego, co ja mam. Ja też mam klasika. i szczerze mówiąc te kolorowe czytniki jakoś te dotykowe to w ogóle mnie nie kuszą, dlatego że ja lubię trzymać Kindla, w sensie za, tą, za ten wyświetlacz. Nie wiem, czy to się powinno nazywać wyświetlaczem, bo się nie znam, głupia jestem, ale ja lubię za to trzymać, więc ogólnie chyba bym cały czas niechcący przesuwała strony, <grym> gdybym miała tego tacza. Natomiast ten... Um, kupiłam chyba też ze 3 lata temu, więc tak powiedziałeś, w ogóle zacząłeś, że o, jeszcze nikt nic prawie nie wiedział, kiedy to sobie czytnik, a w sumie to ja też go chyba już ze 3 lata, a nawet nie wiem, czy nie więcej, szczerze mówiąc, bo trzy lata to ja już jestem z moim facetem kurde w ogóle jakie osobiste rzeczy nie są sobie wyszły e, a to było jeszcze sporo wcześniej nie? także tak w sumie nie wiem czy nie miałam przed tobą ha ha ha, ha. ale ja jest... miałam z pracy Aha, no, do... no dobra ale ten co chciałam powiedzieć ja chciałam powiedzieć że mówię ja z tego klasika jestem super zadowolona i też mnie kuści żeby kupić sobie paper, paper white'a no bo jest to podświetlenie ale z drugiej strony no, póki mi się nie rozwali to nie mogę za bardzo Mm. Ale nie, to Ale... powiem Ci, że no. tak z mojego doświadczenia, jak sobie kupiłem tego Paperwhite'a, przyszedł do mnie, tak sobie go rozpakowałem, włączyłem nie? i tak popatrzyłem na niego i popatrzyłem, no jasna cholera, po prostu... Czym że to się różni? Że, że po prostu wywaliłem, nie wiem, tam chyba 400 ileś złotych, nie? I to owszem, jest ładniejszy tekst, jest poświetlenie, no, ale tamten był równie dobry. Znaczy z, czasem z czasem doceniłem tam niektóre rzeczy, bo niektóre faktycznie troszkę bardziej mi się podobają, nie wiem, przepisy lepiej działają, czy coś takiego, ale. Tak naprawdę ten poprzedni był tak dobry, znaczy ten klasyk jest tak dobry, że tu zupełnie nie ma potrzeby, żeby coś, żeby, żeby, żeby szukać innego. Znaczy, i tak chyba będę musiała kupić coś nowego. Podejrzewam, że ten mi jeszcze z parę miesięcy podziała, ale dłużej chyba nie, bo już tam mi jakieś dziwne rzeczy wyświetla coraz taki... Bo to jest tak, że ta poprzedni, poprzednia strona ci tak zanika, ale czasem mhm. nie do końca. Zostaje taki powidok jakby, nie? Mhm. I, I właśnie to mi, się, to mi się robi coraz takie ciemniejsze i też z boku mi w ogóle takie kraseczki wychodzą i są coraz <głos> większe. Zaczęło się od takiej jednej małej kraseczki, a teraz już jest taki rządek śmieszny. <głos> już mi na tekst nachodzi trochę. No, w każdym razie, no, trzeba będzie kupić nowy. Ale tak ogólnie to jestem, ja jestem po prostu zachwycona na czytnikiem i ja nie wyobrażam sobie czytania PDF-ów, czy tam jakichś e-booków nawet w jakimkolwiek formacie na komputerze, bo po prostu no ja też w pracy siedzę mm, przed komputerem cały czas, a jeszcze do tego no, też przed tekstem, bo już nawet nawet nie cyferki, tylko po prostu te same literki i, no i nie mogłabym na komputerze czytać nawet na jakimś małym i tak dalej a tymczasem no ja bardzo, bardzo, bardzo dużo czytam. Wydaje mi się, że, że, że raczej rzadko mi się zdarza czytać coś wtedy tradycyjnie, w takiej normalnej książce i jak mi się zdarza, to potem się czuję mega dziwnie, szczerze mówiąc. Teraz na przykład to zombie.pl czytam i tak... Szczerze mówiąc, to jakbym mogła, to bym, bym tam napisała do niej, żeby mi jednak wysłali to w e bo tak mi dziwnie się to czyta. <grywa> na przykład Wigilinę Orbitowskiego też, a do tego taki trochę krocek ta książka i, i tak, kurde, w ogóle, w, ogóle, w ogóle z moją mamą rozmawiałam, bo ja ją namówiłam na kupno, tylko że nie Kindla, bo ona chciała no, wersję budżetową, czy jakiegoś, nie wiem, Onyxa, czy jakiegoś tam Larka, czy jakieś takie coś. I no, działa, bo działa, nie? nie jest to jakieś złe I, i właśnie ona mi powiedziała od razu, że przeczytała dosłownie pół książki i ona już wiedziała, że teraz to już, to już woli wszystko na czytniku czytać, <laughs> bo, mm. bo no mówię, nawet ktoś, kto naprawdę jest totalnie ona nawet z komputera za bardzo nie korzysta. Ona, i ona, technologie wiesz, są niekompatybilne. A mimo to powiedziała bardzo szybko, że jest super zadowolona i, i naprawdę, że to jest takie wygodne i że jak wróciła potem do jakiejś normalnej książki, to mówisz, że tak i właśnie tak samo dziwnie było, że to jest takie duże, że takie niewygodne, że w ogóle nie wiadomo jak to, czy, jak to trzymać. Nie, mm. I, nie idzie i, rozmiaru no fontu zmienić. O właśnie, nie? W, to tak do, do, do, do, w, w zasadzie doszliśmy. Zaczęliśmy od y, zalet i to jest jedna z podstawowych kwestii. Ja po prostu, jak sobie wspomnę, jak na przykład jeszcze parę lat wstecz, kiedy zdecydowanie więcej jeździłem tramwajem, bo teraz niestety więcej jeżdżę samochodem po mieście i czytelnictwo mi spadło troszkę w związku z tym, ale jak sobie przypomnę na przykład, jak ja jeździłem z każdą książką, którą czytałem, a czytałem książki różnych gabarytów i na przykład, nie wiem, przez dwa czy trzy miesiące jeździłem z lodem Dukaja dzień w dzień po prostu, to ja się po prostu za głowę łapię, jak można było tak czytać właśnie te książki o tego rodzaju gabarytach. nie? To jest jednak komfort czytania na, na czytniku książki właśnie w wersji elektronicznej w te, tego rodzaju książek, które mają właśnie jakieś tam po, po tysiąc stron nieraz, to, to w ogóle nie ma żadnego porównania. I to jest... to, to... To, to wydaje mi się, że to też jest często trudno czytelnikom, którzy znają tylko i wyłącznie książki tradycyjne, zrozumieć, że ale w czym to tak naprawdę jest problem? no Teoretycznie to nie jest problem, żeby czytać taką dużą książkę, ale jednak jak właśnie, nie wiem, jak ktoś ma przyzwyczajenia czytania wszędzie, albo nawet sobie usiąść gdzieś tam na, na kanapie czy w fotelu. I trzymać rozłożoną taką właśnie jakąś cegłówkę, no to jednak już robi różnicę. Tym bardziej, że w tej chwili ja osobiście nie wiem na ile to jest tendencja jakby taka szeroka, ale widzę, że wiele wydawnictw idzie w kierunku takich naprawdę ładnych i, i estetycznie wydanych książek, ale to się przekłada często na to, że to jest, nie wiem, twarda oprawa, książka jest gruba, na przykład o jakimś tam powiększonym formacie, są często wydawane jakieś takie zbiory, jak ja mam na przykład taką książkę też, o której Szymas ostatnio mówił w nawiedzonym podcaście, czyli te takie dzieła zebrane Conan Doyle'a, wszystkie o Sherlocku Holmesie. No to to jest po prostu książka, które ja uważam, że, że do niej powinien być e-book po prostu dodawany z automatu, no bo to jest książka, która jest super pod kątem takim wizualnym, pod kątem takim kolekcjonerskim i robi mi dobrze, jak widzę ją na półce, natomiast jak mam ją czytać, to jestem chory. No, no bo to... Ale ja mam dokładnie to samo, bo ja mam też tę książkę i zacząłem ją kilka lat temu czytać, przeczytałem może z jedną dziesiątą i po prostu, gdybym to miał na czytniku, to już by było z głowy. No i ja mam A, podobnie. Tak, ja tak mam nie podobnie. umiem się zebrać. Ja mam podobnie i to niestety, jak właśnie ten człowiek się trochę przyzwyczai do, do czytania właśnie książek w takiej wersji elektronicznej, to naprawdę to przy wielu tytułach ja, ja to u siebie obserwuję i dlatego na przykład właśnie też troszeczkę mnie kusi coś innego oprócz właśnie te, te, tego czytnika, który posiadam, bo ja bym też chętnie siadł do komiksów ten, w ten sposób. Natomiast no niestety czytnik taki ten podstawowy, przez to, że on jest jednak czarno-biały, no, no to jakby komfort czytania standardowego komiksu, który jednak no, jest kolorowy, no, jest bardzo niski. No i jednak też wielkość wyświetlacza, jednak to formatowanie to nie zawsze wygląda, wygląda dobrze. A, a naprawdę też patrząc właśnie na to, ja, ja ostatnio się nawet śmiałem, że właśnie komiksy to są wydawane w ogóle w tej chwili tak niemalże ekskluzywnie często w już naprawdę jakichś mega dużych formatach na jakimś kredowym papierze i, i tak dalej, i tak dalej. No, no i, i te, przy przy takich przy tego rodzaju jakby pozycjach, to naprawdę się prosi, żeby gdzieś tam wersja elektroniczna dodatkowo była standardem, żeby można było sobie postawić na półce i cieszyć oko i, i swoje ego, że ma się kolejny fajny egzemplarz w kolekcji, ale jednak jakby pod kątem taki, takiego komfortu czytania to jest. Nie, nie ma porównania, o tak bym powiedział. W sumie to poruszyłeś też temat, który ja chciałam poruszyć, czyli. Hmm... Czyli ta, ta chęć posiadania książki w formie tradycyjnej kontra posiadanie e-booka. I powiem szczerze, że ja bym na przykład chciała wszystkie książki czytać w e-booku i totalnie nie, nie ciągniemy do wersji tradycyjnych, ale już na półce postawić jest fajnie. I szczerze mówiąc, to ja myślę, że to będzie szło właśnie w tą stronę: że będą takie ładne, estetyczne wydania, niekoniecznie wygodne do czytania. A z drugiej strony będzie można sobie zakupić za... Nie wiem, czy, czy za darmo będą dodawane. To chyba zbyt, zbyt optymizm z mojej strony. Ale myślę, że będą jakieś tam promocje, że można sobie przy zakupie wersji tradycyjnej, kupić też e-booka i przeczytać swoje, a jednocześnie postawić książkę na półce i po prostu ją mieć. I ja na przykład czuję taką potrzebę, żeby pewne książki mieć, i fizycznie i postawić je sobie na półce. Natomiast e-book by mnie zadowolił w momencie, kiedy po prostu chcę poznać treść książki, a niekoniecznie ma ona dla mnie wartość kolekcjonerską. Chociaż mhm. mówię, może kolekcjonerską to też jest za duże słowo, bo no jednak Mogę chcieć jakąś książkę, chociaż ona na wartości kolekcjonerskiej nie ma. Znaczy, bo to jest też o tyle ciekawa sytuacja, bo podobnymi, powiedzmy, rynkami w tej chwili jest rynek filmów czy muzyki, bo tam też bardzo to wszystko się teraz robi cyfrowe ale na przykład mnie zupełnie nie ciągnie do kupowania filmów na DVD czy płyt jakichkolwiek winylowych czy CD czy kaset zupełnie zupełnie mnie to nie interesuje a książki owszem, bo to też oczywiście podzielam ten powiedzmy sentyment tych książek papierowych i staram się je mimo wszystko mieć, kupować właśnie szczególnie te, które mają jakąś taką wartość jeszcze dodatkową ale właśnie tutaj dla mnie przynajmniej jest taka różnica między tymi rzeczami, że płyty, czy to z filmem, czy z, czy z muzyką, pewnie za kilka lat bym na niczym już nie mógł odtworzyć. I jest to generalnie mniej wygodne, a książka taka papierowa ma tę przewagę mimo wszystko nad e-bookiem, że można ją zdjąć z półki i bez żadnego urządzenia sobie przeglądać. Mhm. Ona jakby nigdy, nigdy pod tym względem się nie zestarzeje. A no, no płyta DVD to, nie wiem... Ja czasem wolę jej w ogóle nie mieć, bo nie wiem, co miałbym z nią zrobić, wrzucić do szuflady. No co, coś, coś, w tym jest, coś, coś w tym jest. To, to jeszcze bardziej przecież widać w grach, gdzie teraz to już pudełko się często kupuje z kodem, i w zasadzie nie wiadomo, po co już nieraz kupuje się ten fizyczny nośnik. Natomiast. To, to, co wspomnieliście w sumie i te Agnieszka i Paweł odnośnie tego, że jakby każdy z nas w zasadzie chyba ma taką chęć posiadania książek, to ja nie wiem, czy to nie jest coś wyniesione z domu, co, co jakby za nami się ciągnie. Przynajmniej ja to u siebie tak widzę, że po prostu ja pamiętam od zawsze wokół mnie w domu było bardzo dużo książek różnych i po prostu ja właśnie jakby tak wyrosłem w przeświadczeniu takim, że, że książka to jest taki no imanentna rzecz, która powinna być w każdym domu i, i właśnie mam zdecydowanie tak, że jak teraz jak był sam swój dom własny mebluje, no to właśnie tak dokupuję sobie jakby książki właśnie, które albo zawsze chciałem mieć, albo poznać, albo coś, co kiedyś przeczytałem ale nie wiem, miałem to tylko z biblioteki, albo poluję sobie na jakieś takie książki, które gdzieś tam mnie wyjątkowo interesują, czy, czy właśnie jakieś komiksy, które no, kiedyś były niedostępne, albo tylko były wydane w jakimś tam bardzo słabym jakościowo wydaniu i... I to jest dyskusja często się toczy na zasadzie taki podział, gdzie mamy z jednej strony ludzi, którzy mówią e-booki to zło, a z drugiej strony tych, którzy się śmieją, że no wąchacze książek to też zło. Ale mi się wydaje, że to jest trochę tak, że idealnym z mojego punktu widzenia jest właśnie takie combo i to na przykład ja uważam, że ja nie wiem, czy to nie jest Agnieszka u Ciebie to, co wspomniałeś, że na przykład będzie to szło w kierunku takim, że e gdzieś tam będą dostępne prawie, że w standardzie z książką standardową ja bym bardzo chciał, żeby tak było nie, nie wiem, czy jesteśmy w stanie w jakimś tam sensownym okresie czasu się takiego rynku dorobić, ale, ale to jest właśnie coś, co myślę, że dla takiego przeciętnego użytkownika byłoby układem idealnym. Tym bardziej, że na przykład często pokutuje też takie myślenie, że na przykład czytanie w wersji elektronicznej jest drogie. Ale jak się spojrzy na to, że w tej chwili jakiś taki budżetowy sprzęt, to można dostać już naprawdę za niewielkie pieniądze, a jednak też widać wyraźnie tendencję na to, że książki elektroniczne stają się tańsze niż książki papierowe, bo jeszcze przecież ja nie wiem, czy na pewno pamiętacie, że parę lat wstecz to było tak, że w zasadzie książka w e-booku kosztowała tyle samo, a nie raz więcej niż książka papierowa, co, co wielu ludzi zrażało do, do właśnie czytania w formie elektronicznej. A teraz to się zdecydowanie zmienia i raz, że e-book przeważnie jest tańszy na starcie niż wersja papierowa, to jeszcze ja mam wrażenie, że przez to, że mamy też sporo takich sklepów jakichś internetowych czy, czy jakichś firm, które się specjalizują w tego rodzaju publikacjach, to, to też bardzo łatwo można czy wyciągnąć jakiegoś e-booka na promocji, czy nawet jak się spojrzy na, na różnego rodzaju projekty, takie jak chociażby nie wiem wolne lektury, które udostępniają właśnie jakieś przecież klasyczne dzieła będące w domenie publicznej w postaci darmowych e-booków, no to to jest też rzecz nie do przecenienia, jeżeli ktoś chce na przykład właśnie sobie poznać jakieś, jakąś tam klasykę, a nie musi wydawać na to tak naprawdę sprawa ani grosza. No pewnie mógłby iść do biblioteki i też nie wydać ani grosza, no ale ale mimo wszystko gdzieś tam staje się posiadaczem te, te, tego dzieła mimo wszystko. Ale popatrz, jaka to jest w ogóle oszczędność przy okazji, bo jeśli ściągniesz sobie wszystko z wolnych lektur, to ile musiałbyś, kup... ile by musiałbyś wydać na regały na te książki? <śmiech> o no, tak, tak. Znaczy to, to jedno, ale mm, no ja w tym widzę duży potencjał dla dzieci w szkołach. No, Kiedyś y no u mnie na wsi to nie można było sobie iść do księgarni i kupić lektury, bo tam wiadomo są takie wydania, że po parę groszy one kosztują, no ale u nas nie było w, na wsi księgarni, gdzie możesz w każdym dowolnym momencie dostać dowolną lekturę, tak? Więc jeżeli się skończyły egzemplarze w bibliotece, no to leżysz i kwiczysz, nie pała. A ten, no a teraz sobie ściągasz z internetu. I ja na przykład myślę, że swoim dzieciakom w przyszłości to albo będę, albo kupię im jeden czytnik, żeby się dzieliły, no bo może każdemu na łebka na to może trochę przesada, no ale na pewno im jakieś tam udostępnię, bo uważam, że to jest akurat no świetny motyw dla, dla, dla wszystkich dzieciaków na każdym praktycznie etapie edukacji, tak? A jeszcze taka druga sprawa, bo tak mi przyszło do głowy chwilę temu że może kiedyś będzie tak, że no bo na zachodzie jest ten sposób, że dużo książek ukazuje się tylko w paperbacku czyli z miękką okładką, a tylko te takie bardziej poczytne albo, albo ambitne rzeczy w, w hardcoverze, czyli w twardej oprawie i może kiedyś będzie tak, że, że część rzeczy będzie się ukazywać tylko w e-booku a dopiero tak wiecie tak bardziej uznani pisarze będą mieli szansę na papier i to a już jest w sumie fajne ale już tak jest, bo to, to, to jest jedna... No ale przykład... na razie to masz na razie masz tylko taki podział, że self-publishing dużo w e-booku idzie. Czy tam vanity? Nie, vanity właśnie nie, bo w vanity każdy chce mieć papier, nie? No bo vanity, no bo próżność. Ale, ale jest też już takie, przynajmniej ja obserwuję, że na przykład jeżeli chodzi o opowiadania, to coraz częściej się zdarza, zdarza na przykład tak, że albo to są jakieś teksty, które się ukazują tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, albo na przykład ukazują się najpierw w wersji elektronicznej, a później ewentualnie możemy się doczekać w wersji papierowej. I to jest dla mnie też jedna, jeden, jedna z jakby nie, nie, nie tyle z przewag, no bo trudno mówić o przewadze, jeżeli to tylko występuje tak na ną sprawę w przypadku jakby książek elektronicznych, ale na przykład właśnie czytanie na czytniku też dało jednak mi możliwość, żeby gdzieś tam trochę tego self-publishingu liznąć, bo ja, ja przyznam się szczerze, że dopóki właśnie nie, nie posiadałem czytnika, to yy, brzydko mówiąc olewałem większość inicjatyw takich jak yy, mamy chociażby nawet patrząc na nasze podwórko te wszystkie zombifilie, goryfikacje i różnego rodzaju inne publikacje, które zbierają jakieś tam opowiadania yy, w formie właśnie takich elektronicznych antologii, bo po prostu no, jednak komfort czytania z komputera jest niewielki, a mając dostęp do, do tego rodzaju właśnie zbiorów, które często są właśnie, czy w zasadzie zawsze są praktycznie, biorąc tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, to można po to sięgnąć i i dla mnie to, to jest niezaprzeczalna zaleta, dlatego że raz, że to są często rzeczy darmowe, a, a przez to, że no, umówmy się też, ich jakość jest często dyskusyjna, no to jakby nie czujesz jakby takiej straty po portfelu, że się tak wyrażę. Przekupujesz coś, co może Ci się nie spodobać, a z drugiej strony właśnie no, możesz sobie sięgnąć po właśnie jakiegoś pisarza, który, którego chcesz tylko sprawdzić w ten sposób i. I czasami no naprawdę jakieś perełki da się wyłowić, przecież bez, bez większych problemów w, w, te, w tego rodzaju zbiorach. I i to jest fajne i mi to mi się strasznie, strasznie podoba i mi się wydaje, że to pod tym kątem to na pewno będzie jakaś tendencja, właśnie szczególnie na rynku opowiadań, bo, bo jednak no z książkami to może trochę gorzej, ale, ale myślę, że z opowiadaniami to, to na pewno będzie tak, że za parę lat to większość to będzie właśnie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej najwyżej później, po latach zbierane do jakichś tam zbiorów. No, być może też tak faktycznie będzie, ale ja też y, widzę jakby taką zaletę książek elektronicznych nad papierowymi I to jest takie, moim zdaniem, trochę nie, nieoczywiste Listę do końca, bo często się mówi, że książki papierowe są fajniejsze, bo można właśnie je przeczytać, można je później odłożyć na półkę i ona sobie tam będzie ładnie leżała, można je odsprzedać czy komuś pożyczyć i tak dalej i Bóg niekoniecznie w tym wszystkim się sprawdza, ale na przykład książki papierowe nie ściągnie się z internetu, będąc na drugiej stronie Polski, ze swojej biblioteczki i tak. to jest coś, coś, co ja już parę razy właśnie miałem Powiedzmy, Trafiło mi się już, już, już kilka razy właśnie trafiła mi się taka sytuacja, gdzie, nie wiem, na przykład siedziałem w pociągu, który miał opóźnienie i zamiast, nie wiem, jakiegoś krótkiego czasu musiałem przesiedzieć długi i już po prostu nawet nie rzeczytnik, tylko po prostu na komórkę ściągałem sobie jakąś książkę i, nie wiem, w ciemnym pociągu mogłem sobie przynajmniej poczytać, żeby się nie nudzić zamiast grać w jakieś gry czy, czy nie wiem, spać. No i to jest niewątpliwa jakaś zaleta, która też pewnie będzie z czasem zyskiwała, no bo każdy ma powiedzmy tego jakiegoś komórkę, smartfona czy cokolwiek innego przy sobie. Niekoniecznie to wykorzystuje do takich celów, ale czasem po prostu rzeczywiście może się to przydać. Ja bym powiedział też, że to zdecydowanie zyskuje na znaczeniu, bo my tak zaczęliśmy od czytników, no bo każdy z nas posiada i czyta na czytniku, ale na przykład jak ja widzę na mieście, jak ludzie czytają, to coraz więcej ludzi czyta ze smartfonów. No bo te smartfony hmm. się stają coraz większe i jednak komfort czytania na przykład na takim współczesnym smartfonie i komfort czytania na telefonie sprzed dwóch, trzech lat to w ogóle nie ma porównania i ja widzę, że właśnie dużo ludzi się też przekonuje do, do czytania właśnie w ten sposób, tym bardziej, że to też przeważnie można sobie powiększyć ekran, ro, zrobić duży tekst i, i też myślę, że to... To, to spokojnie da się w ten sposób jakby te, te elektroniczne książki ogarniać. Mhm. Zwłaszcza, że niektóre teraz, znaczy ja akurat tego nie mam, bo mój telefon nie jest zbyt, zbyt nowy i nowinek w nim raczej nie znajdę, ale coraz częściej się też pojawia jakiś specjalny tryb w smartfonach, który tam jakoś redukuje jakieś część widma, światła, żeby mniej męczyło oczy podczas czytania jakichś dłuższych rzeczy. Ja tam, nie wiem, chyba bardziej, bardziej czerwony się robi ten tekst, czy coś takiego. Ale za to można czytać sobie dłużej bez tego zmęczenia. Także to też jest super sprawa. No a książka papierowa tego nie zrobi. Ja jeszcze chciałam wrócić do ceny e-booków. I na przykład bardzo fajną sprawą jest to, że możesz sobie kupić jakąś starą książkę za dosłownie parę groszy. I nie mówię o takiej starej sprzed 30 lat, tylko powiedzmy z dwóch, trzech które no, no dałoby się być może ją gdzieś kupić na normalnie papierową, gdzieś tam w jakiejś taniej książce, no ale to musisz właścić i szukać. A tutaj wchodzisz sobie na, na jakiś tam serwis sprzedający e-booki i widzisz, że masz za 10 zł jakąś książkę. I to niekoniecznie musi być z promocja, tylko po prostu no już, jest, już jest starsza powiedzmy i, i dlatego jest tańsza. No i to też jest super. No i druga, druga sprawa jeszcze, na przykład mamy mnóstwo emigrantów, nie, którzy tam siedzą na wyspach i tak dalej, no i oni mają, podejrzewam, że no, trochę gorszy dostęp do polskich książek i no kupienie sobie e-booka po polsku, no to pff, prosta sprawa, nie, pięć sekund i masz, a już kupienie książki tradycyjnej, to podejrzewam, że i droższe i jednak trochę zachodu kosztuje, tak? No i faktycznie tutaj od razu jest ten temat czasu, bo jeśli kupujesz sobie, mm, powiedzmy przez internet, papierową książkę, no to musisz na nią poczekać. Ja teraz akurat nie na książkę, ale na jedną przesyłkę chyba czeka, czekałem trzy tygodnie. No ja teraz <grych> będę czekać na Donielewskiego, 15 dni co najmniej, nie? No... A i e booka ma się właściwie od razu i to jest też super sprawa, szczególnie, że no mimo wszystko żyjemy teraz powiedzmy w jakiejś kulturze, w której to się wszystko bardzo zbliżyło, bardzo, bardzo przyspieszają takie procesy i no nie zawsze chce się czekać tyle czasu. A, A jeszcze... tak za... No dobra, to teraz... Nie, nie, nie, nie. mów, mów, spoko, spoko, spoko. Nie, <laughs> nie, bo tak że zaczęliśmy, zaczęliśmy od Danielewskim, ale to w sumie jest dobry przykład akurat książki, której na czytniku się nie, nie przeczyta. Mhm. Bo tam jest takie formatowanie, że to nie przejdzie, nie? Tak, wydaje mi się, że oni jakiś czas temu, znaczy oni, ja mówię, oni nie wiem do końca o kim mówię, bo to że dotyczyło jakiejś wypowiedzi na forum związanym z House of Leaves. Ktoś próbował robić tę książkę w e-booku. Nie wiem, na czym to się skończyło, bo to było jakiś czas temu. Sądzę, że porażką, no bo jakby technologia już aż takich rzeczy nie ogarnia, bo po prostu nie musi. Ale ja uważam, że to jest całkiem w porządku, nie? Przecież nie każda książka musi wychodzić w e właściwie Pewnie, po co? pewnie. No wiesz, no, no tak samo, coś, coś tak, sam, tak samo są, wiesz, jakieś biografie albumowe czy coś takiego. Nawet no, gdy się przecież z chłopakami ze Skuna, to mówili, że oni teraz w standardzie wszystko robią w e-booku, oprócz wydania albumowych. No i to jest zrozumiałe, tak, no bo de facto wydanie albumowe ma jakiś tam tekst, no ale to są głównie zdjęcia, tak, więc płacisz za zdjęcia, no to raczej nie w formie elektronicznej, prawda, i jeszcze na czytniku czarno-białym wyświetlane, troszeczkę nie. No dobra, Michał, powiedz, co chciałeś powiedzieć, ja, ja ci, nie, bo nie, bo, bo, nie, spokojnie, bo tak tylko chciałem nawiązać do tego, co wspomniałaś o tym, że można sięgnąć łatwo po książkę, która jest tam wydana jakiś czas temu, bo to jest w ogóle kwestia dostępności no, w teorii zdecydowanie większej, bo ja jak obserwuję, to niektóre książki się wyprzedają po prostu w Trymiga. Jest tak, że nie, nie wiem, czy to jest kwestia niskich nakładów, czy po prostu popularności jakichś tytułów, ale no po prostu no jest tak, że nieraz wystarczy, że po prostu się nie, nie rzucisz, że się tak wyrażę na, na książkę od razu po premierze i nawet po, po paru miesiącach jest ciężko niektóre tytuły dostać i, i tutaj no jednak książka elektroniczna no jednak gwarantuje to, że właśnie ta dostępność tego tytułu nawet właśnie po, po paru latach od premiery, no powinna być w założeniach zdecydowanie większa. A, a przecież to jest tak, że nie mówimy o nawet jakichś tam super takich, no, powiedziałbym ważnych i ważkich dla literatury dziełach, ale wystarczy spojrzeć sobie, nie wiem, chociażby na Joe Hilla, gdzie Hill się zrobił popularny Teraz, tak na dobrą sprawę, jak ja sobie próbowałem znaleźć pudełko w kształcie serca, którego nie mam i którego nie czytałem, to w wersji papierowej to chyba w zasadzie już tylko w drugim obiegu, bo, bo ja się nie dokopałem nigdzie do, do książki w wersji papierowej, żeby była jeszcze dostępna, a gdyby była w wersji elektronicznej, no to wystarczyłoby właśnie jedno kliknięcie już bym ją miał bez hmm. konieczności bawienia się właśnie w jakiś rynek wtórny, czy, czy sięgania po jakieś oryginalne wersje językowe na przykład itd., dalej. A co notabene przy oryginalnych wersjach językowych, to przecież czytanie z czytnika też ma swoje dodatkowe zalety, no bo jednak większość czytników ma jakieś tam funkcje, które czy to usprawniają właśnie, czy umożliwiają nie wiem, przetłumaczenie jakiegoś fragmentu tekstu, czy czy jakieś tam sp sprawdzenie w przypisach i tak dalej, i tak dalej, także no to, to mówię, to tak skaczemy trochę po tych różnych zaletach, no ale to tak pewnie jest, że, że co i już się nam coś będzie przypominało jeszcze. No właśnie, no i też możemy zamawiać sobie, nie? Na przykład zamawiałam do tłumaczenia raz książkę z Amazona, no i zamiast czekać, nie wiadomo ile aż im przyjdzie z USA, no to 5 minut i mam nie Nawet nie 5 minut, tak na dobrą sprawę. Tyle co formularz wypełnić, tak? Znaczy właśnie co do tej dostępności książek papierowych i elektronicznych, miałem ostatnio taką sytuację, że bardzo, bardzo chciałem przeczytać sobie taką dosyć specyficzną pozycję, bo pisma teologiczne pseudo Dionizego, które były wydane chyba z 10 lat temu przez znak i ty mówiłeś, że książka jest tylko w drugim obiegu ta, którą chciałeś przeczytać, mhm. tej nie ma nigdzie ale to nigdzie, nie ma jej w bibliotekach w okolicy nie ma w żadnym chyba antykwariacie, nie ma na Allegro i na Allegro tej chyba nie było od dawna w ogóle pisałem do wydawnictwa też już nie mają ani egzemplarza i to, to zupełnie, rzecz była chyba wydana w małym dosyć nakładzie no bo to takie no, rzecz raczej niszowa i jest po prostu totalnie nie do zdobycia. No, to całe szczęście ktoś to chyba teraz będzie wznawiał, ale to inne wydawnictwo i pewnie też nie zrobi e-booka i znowu też będzie <grywka> jakiś czas problem z tym. A co do właśnie tych książek anglojęzycznych też, to w ogóle to jest też cały duży temat, nie? Który właściwie dla mnie to się zaczyna od Gutenberga, znaczy w sensie strony Gutenberg. Ja co prawda wiele rzeczy stamtąd nie przeczytałem, aha, bo jeśli by ktoś nie wiedział. To jest właśnie taka strona jak Project Gutenberg, gdzie jest zdigitalizowanych bardzo, bardzo dużo książek, głównie z literatury anglojęzy anglojęzycznej. I to jest moim zdaniem po prostu raj dla fanów klasyki grozy, bo tam chyba nie wiem czy całość, ale jest na przykład tyle e, jakichś utworów Blackwood'a, Mahena, Hodgsona, Lovecraft'a i całej reszty, że chyba przez całe życie by się tego wszystkiego nie przeczytało. A już na pewno nie przy moim angielskim, ale właśnie tutaj jest podwójna zaleta czytnika, przynajmniej w tym, no Kindle, bo akurat na Kindle to czytałem, aczkolwiek inne mają też jakieś te podobne rzeczy, że po pierwsze ściągam sobie i mam a po drugie mam słownik. No to I... Michał wspominał, że jest... Mhm. I ja po prostu bez tego słownika, no to no pewnie bym poleg na każdej z tych książek, bo jakiś tam powiedzmy angielski mam, ale nie jest on na tyle dobry, żeby czytać y, klasyków Grozy no, bez, zupełnie no. bez zawahania, nie? A i, zwłaszcza... I to po prostu niesamowicie ułatwia. No, zwłaszcza, zwłaszcza klasykę Grozy, no bo to jednak jest dużo trudniejszy język taki Ciężki, trudne, czasami archaizmu dużo i tak dalej. Znaczy ja to w ogóle wam powiem, że no ja z racji mojej pracy i zainteresowań no to czytam większość po angielsku. Ja czytam więcej po angielsku niż po polsku. Raz, że ja w ogóle tak sobie teraz myślę, jak kupowałam czytnik, to jeszcze nie wiedziałam o tym, nie spodziewałam się tego, ale ja bez czytnika teraz to bym nawet nie mogła e, pracować, dlatego, że ja dostaję od wydawców wszystko elektroniczne. Ja nie wiem, może... Chyba raz, chyba raz yy, z normalnej książki tłumacza. Nie, dwa razy. Dwa razy z normalnej książki, a i tak sobie ściągnęłam e-booka i męczyłam ogólnie wydawców o jakiegoś tam PDF-a, no bo to nie jest zbytnio wygodne, nie? Z normalnej książki tłumaczyć. No a nawet jak czytam przygotowując się, no to oczywiście na czytniku, tak? No bo potem jak już tłumaczę, no to na komputerze, ale jak czytam, no to, no to oczywiście na czytniku. No i też recenzuję dla wydawców. Także ja wszystko po prostu po angielsku czytam, nie? I i aż czasami dziwnie jak po polsku nagle coś. No, Ale no. właśnie, bo to też no. o ile ja na przykład po polskie książki lubię zbierać w tej formie papierowej, to angielskich zupełnie bym nie chciał. No poza House of Leaves, które działa w zupełnie inny sposób, ale tak to, no nie wiem, co ja miał robić z tymi papierowymi książkami po angielsku. No co, bym siedział Czytać? ze słownikiem? Aha, no no niewygodnie by mi było. A na Kindlu to o wiele wygodniej. No tak, no bo to co? Utkniesz na jakimś słowie? i Tak, no i będziesz... przeskakiwać, nie? I, wierzysz... I szukać na Google'u. Na Google'u albo najlepiej jeszcze tak. No, tradycyjnie to tradycyjnie, to jeszcze w starym słowniku, tak? W no. sensie takim tradycyjnym. Nie, to już w ogóle by nie przeszło. Tak kiedyś Kurde. w liceum, pamiętam, no. próbowałem i nie przeczytałem nic do końca. <laughs> Nie, ogólnie jak, ja jak czytam, nawet jak, jak jeszcze uczyłam się angielskiego, to pamiętam pierwsza książka, jaką tak czytałam, wiecie, całą powieść po angielsku, to było e, To Kinga e, i pamiętam, że nie, nie wiem, to chyba na pierwszym roku studiów to było, a może w, jeszcze w liceum, w każdym razie były momenty, że naprawdę mało rozumiałam, ale i tak nie sięgałam po słownik, no bo no bo nie wiem, pamiętam chyba jako leper sprawdzałam w słowniku, bo się powtarzało, tak to no, no się nie sprawdza, raczej to tak się idzie z tokiem, tak, no. W każdym razie, w sumie to tak myślałam, że będziemy, może przeprowadzimy jakąś taką rozmowę, nie wiem, negatywne, jakieś pozytywne rzeczy, że może tradycyjna w tym jest lepsza, albo coś tam, ale tak w sumie to taka nam trochę propagandówka wyszła. no Ale, że... ale, ale z drugiej strony, no pewnie tak, ale ja jak właśnie miałem taką, miałem przed chwilą refleksję, jak Paweł zaczął wymieniać kolejne zalety i próbowałem sobie znaleźć jakby właśnie jakąś taką wyraźną przewagę książki tradycyjnej nad elektroniczną i, i naprawdę no, poza walorami stricte estetycznymi to w tej chwili ja nie widzę przewag praktycznie biorąc książki papierowej nad, mm. nad elektroniczną i to po prostu ja do końca nie rozumiem właśnie skąd się bierze ta, taka fala Niechęci jeszcze, bo, bo przecież w zasadzie pod każdym, pod każdym postem dotyczącym, nie wiem, promocji czytelnictwa, promocji e-booków, to, to zawsze jest fala komentarzy, że, że bez sensu. To jest nawet ta dyskusja odwieczna, że czasopismo, ale musi być w papierze, bo, bo przecież mm. w wersji elektronicznej to, to w ogóle, ja nie wiem, obraza majestatu. to jest, to jest dla mnie kompletnie jakimś irracjonalnym podejściem, bo nawet patrząc chociażby nawet na te czasopisma, no, wydawnictwo zyskuje na pewno na, na kosztach, bo, bo jednak pewnie przy jakimś niewielkim nakładzie to te koszty druku, składu takiego do, do już, który to, to trzeba ogarnąć jakby do drukarni, to pewnie to są to jest wydatny koszt, a tak na pewno sprawę z punktu widzenia czytelnika no to czy postawi taką jakąś gazetkę na, na półce czy, czy ściągnie ją sobie ebooku, to tak na pewno sprawę nawet, nawet tutaj ten walor estetyczny już nie gra tak dużej roli, nie No bo przecież wiecie, no, mamy jakieś słabej jakości papier no, ewentualnie z jakąś tam ładniejszą układką i to wszystko. A, a ja też się dziwię dlatego, że widzę coraz częściej, ostatnio miałem, mignął mi taki obrazek chyba na okiem na horror, gdzie Sebastian wrzucił zdjęcie, gdzie tam zabierał się za czytanie chyba i miał kilka z, z okien w Wordzie otwartych z nowinkami z polskiej grozy różnymi i stwierdziłem na przykład, że to, to jest dziwne, że, że właśnie na Bokiem na horror bardzo często widzę dyskusje właśnie takie bardzo konserwatywne i bardzo na nie dla e booków a z drugiej strony, że cały czas ludzie jakby męczą się, bo nie boję się użyć tego słowa w pełni świadomie, na przykład z czytaniem w Wordzie z jakichś tam rzeczy, mm -hmm. gdzie tak na sprawę no, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że przekonwertowanie z Worda w tej chwili do jakiegoś formatu książki elektronicznej, bo przez to naprawdę nie musi być Kindle, to to jest w tej chwili przysłowiowa minuta pięć, a komfort z lektury jest, jest po prostu bez, bez porównania. Aczkolwiek ja tutaj muszę obronić trochę czasopisma, dlatego że wiesz, no my tutaj obracamy się jednak w świecie literackim, więc może faktycznie strona wizualna takiego czasopisma nie jest aż tak istotna, natomiast no, no nie wiem, takie CD Action nie wyobrażam sobie w e-booku. No bo tam są jakieś fotosy z, z gier, jest pokazana grafika i tak dalej, no i tam gra dużą rolę. Hmm. Nie, nie, Ale zdecydowanie, tak zdecydowanie. To, to, no przecież to są wszystkie te czasopismy jakieś tam wnętrzarskie, jakieś tam kulinarne i tak dalej, no, no, to, właśnie, to, to właśnie. sens takich czasopism to ja ewentualnie widzę na jakimś tablecie, gdzie tam można zrobić taką trochę rzeczywistość rozszerzoną i nie wiem dorzucić jakieś filmiki, czy właśnie, nie wiem jakieś tam zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, czy coś takiego, no wiadomo, to trzeba wybrać jakby odpowiednie medium do, do odpowiedniej, odpowiedniej treści, hmm. nie? natomiast no tak bardziej oceniając nasze podwórko, no to, to mówię, to nawet ten argument mi się wydaje taki dyskusyjny mocno. Ale i tak już w tej chwili większość, znaczy może nie większość, bo jest bardzo dużo prasy, której w ogóle dalej bym nie wiedział, że na istnieje, ale bardzo, bardzo dużo prasy jest sprzedawanej albo w PDF-ach po to, żeby czytać ją powiedzmy właśnie na tabletach, albo mają swoje aplikacje, które tam w jakiś, jakiś powiedzmy flow temu przeglądaniu nadają, no, ale natomiast nowa fantastyka, na przykład jeśli ją czytam, to czytam w tej chwili w e-booku i jest całkiem przyjemnie to zrobione. No i w ogóle, no właśnie w tych takich czysto literackich, no to wiadomo, to, to moim zdaniem nie ma w ogóle dyskusji. Nie? Oczywiście w takiej prasie typowo papierowej już jest inaczej. Ta, tam można mieć duże wątpliwości co do, co do tych e-booków, czy ich formy, może bardziej formy, bo tak naprawdę to i tak będzie do tego jakoś dążyło. Ale też jest na przykład prasa jakaś polityczna i tak dalej, tygodniki polityczne. No i tutaj też znowu mam wrażenie, że format e-booka jest do niej całkiem fajny, chociaż no on już jakby zmusza do jakichś kompromisów, bo tam często też jest dużo zdjęć i takich rzeczy. Ale mimo wszystko tam się liczy i ta taka, nie wiem, wygoda, że ktoś sobie to ściągnie i będzie, nie wiem, rano właśnie jadąc tym tramwajem przeglądał sobie, co tam się działo w no tak, no ale z drugiej strony akurat jeżeli chodzi o czasopisma, to czytanie czasopism jest mega wygodne, więc tutaj akurat ten argument o, o niewygodzie zupełnie upada moim zdaniem. Tylko tyle, ja że, tylko tyle, że kupić jest łatwiej, ale też no, kioski są często, tak? Znaczy, chodzi mi o ten najbardziej popularny tytuł, bo wiadomo, jakieś tam mi z gorszą dystrybucją, no to wiadomo, ale no ale no, co za różnica? Czasem weźmiesz czytnik, czy gazetę ze sobą, gazetę zmieniasz w Rulon i też sobie schowasz do, do torby, czy coś tam nie. Albo wyrzucisz, bo to też ludzie często po prostu po psztydaniu wyrzucają. Także no tutaj, tutaj akurat nie widzę dużego pola dla czytników, i, i są oczywiście zalety, ale też są wady. Na przykład, no mówię, no po prostu kwestia wizualna. No jednak, w książce masz czysty tekst i czy tego sobie wyświetlisz na czymś na urządzeniu, czy ty sobie go po prostu będziesz trzymać w rękach, to nie ma znaczenia. Zostaje tylko kwestia okładki, tak i tej fizycznie, że masz coś w ręku. A no jeżeli chodzi o czasopisma, to niestety. Niestety czy niestety, no bo to po prostu jest inne medium, to tam nawet w przy literackich jakichś rzeczach, chociaż to jest akurat dosyć specyficzny przykład i zbyt dużo czasopism literackich nie ma, to jednak we wszystkich innych ten, ten obraz jest istotny. Nawet w tych politycznych, no spójrz na te okładki, nie? one są takie bardzo jakieś tam fotomontaże i na takie rzeczy i oni no, robią w jakimś tam celu, tak? I to, to musi być widoczne. Ale to też jest to, troszkę kwestia tego, żeby ta prasa się odrobinę też dostosowała do nowych realiów. Nie? Znaczy to się po prostu stanie za jakichś jakiś czas, ale nie, no naprawdę w przypadku takiej prasy literackiej moim zdaniem to nie ma tak naprawdę tutaj problemu żadnego. Znaczy ja bardzo żałuję, że pismo fantazy and science fiction, które tam wychodziło kiedyś w papierowej wersji, później chyba wypuścili jeden numer elektroniczny i to jakoś tak zamarło. A moim zdaniem no to, to po prostu było aż stworzone do tego, żeby wychodzić w formie elektronicznej. Znaczy ona bardzo ładnie wyglądała na papierze, fajnie się to zbierało. Ale tam i tak były opowiadania i jakieś dłuższe, krótsze felietony, grafik było bardzo niewiele. Tak, I nawet, nawet ubolewam naprawdę, że, że dalej to nie wychodzi. To była taka antologia właściwie, nie? Z odrobiną publicystyki. Tak. Nie, bo to, to, to, to, to, to, co wspomniałeś, Aga, odnośnie tych czasopism, to ja tu się absolutnie nie chcę wykucać, bo to co ja wspomniałem w którymś momencie też komiksy, no to, to też właśnie pokazuje, że jednak jakby trzeba dostosowywać jakby tą wersję elektroniczną, jednak do medium jakoś tam, nie, bo przecież w tej chwili teoretycznie jest bardzo dużo tych aplikacji różnych, gdzie jest dostęp praktycznie, biorąc nie wiem, jakiś abonamentowy na przykład do jakiejś biblioteki komiksów, nie wiem, jak do Marvela na przykład jest, tak czy do DC można sobie to wykupić, ale właśnie no, jeżeli się nie posiada tableta y, takiego już sensownego, który to ogarnia, no to, to jednak, jednak tutaj technologicznie taki zwykły czytnik, no, no to, nie, to nie jest jakby dobre, dobre urządzenie, żeby w ten sposób właśnie takie, te, takie rzeczy nadrabiać i to pewnie podobnie jest z czasopismami, nie? dlatego to myślę, że to w, przy tych wersjach elektronicznych właśnie takich rzeczy no to, to jednak to jest taka wersja pośrednia gdzieś tam pomiędzy komputerem a, a czytnikiem, czyli właśnie na tabletach to się jeszcze sprawdza, ale na czytnikach no to jeszcze trochę przed nami, mhm. żeby, żeby to jakby ta dostępność była pełna, że się tak wyrażę i komfort był też porównywalny jakby do, do czytania takiego standardowego w wersji papierowej. Racja, a jeszcze chciałam o, tak trochę zmienić temat, tak sobie pomyślałam, bo byłam dzisiaj u lekarza i tak właśnie wiedziałam, że mimo że jestem mówiła na konkretną godzinę, to i tak będę musiała czekać, no i faktycznie czekałam pół godziny. No i właśnie, jest coś takiego, że wychodzisz z domu i nawet się nie musisz zastanawiać, czy brać ze sobą jakąś książkę, czy nie i jaką, jeżeli już i czy jest, nie jest za gruba <grym> i czy się nie zniszczy, tylko po prostu bierzesz czytnik, tak i, i tak naprawdę coś tam zawsze Masz zaczętego najczęściej na tym czytniku i to jest też super wygodne, że no na urlop nie musisz brać trzech książek, tylko sobie bierzesz po prostu czytnik i coś tam masz na nim zawsze. I to jest też super wygoda, w podróży, zwłaszcza, bo że ja często gdzieś jeżdżę, po kraju i, i naprawdę no ładuję sobie tylko baterię w Kindle i nie ma problemu. No ja hmm. pamiętam takie czasy, jak jeszcze na przykład w liceum gdzieś tam Jechałem na jakiś obóz gdzieś tam chyba do Włoch i wziąłem pięć książek i zanim tam dojechaliśmy trzy przeczytałem i już później czytałem w kółko te, te same książki, więc to, to tak, zdecydowanie na wyjazdach czy w podróży to czytnik to zyskuje jeszcze więcej pewnie niż w takich warunkach domowych. Przepraszam, że przynajmniej ja tak mam czasem, że książka musi mi też pasować do okoliczności i jeśli bym jechał gdzieś tak powiedzmy w ciemno i wziął nie taką książkę jak trzeba to też byłby problem musiałbym wziąć na przykład dwie nie po to, że, że obie przeczytam, tylko że chciałbym przeczytać tylko jedną z nich, a jeszcze nie wiem którą ojej, to już <grym> problemy wierszego świata Jednak. Tak. <grym> jeszcze, jeszcze jakieś plusy czytnika? no mówię, no ja w pracy to muszę mieć po prostu, jak mi się ten zepsuje to z miejsca zamawiam kolejne, bo nie ma nawet, a wiem, a propos właśnie pracy, no bo ja czasami muszę czytać dziwne książki, których się po prostu wstydzę w, w towarzystwie mm. na przykład czytać. I na przykład dzisiaj w poczekalni czytałam książkę taką w stylu Graja z Mierzchu, nie no bo to będę tłumaczyć. I na przykład bardzo się cieszę, że generalnie nie widać tego z zewnątrz, co ja czytam, bo jakbym siedziała z książką z okładką, to byłoby mi trochę łyso i bym miała takie ciągle, takie miałabym poczucie, że, że może ja wstanę i wyjaśnię, że ja to czytam do pracy i że ja normalnie takich rzeczy nie lubię. Czasem ale to chyba Mando ochotny, no? kiedyś o, o tym kilka razy pisał przy okazji takich książek jak Dziewczyna z Sąsiedztwa, które czytał gdzieś po, po tak, właśnie tak, autobusach tak. i że było mu bardzo głupio, że ktoś na przykład zajrzy mu też, a czy to akurat na czytniku też się da zajrzeć w treść, ale jest to mimo wszystko trochę bardziej takie no nie widać aż tyle i tak dalej, ale są na, nawet właśnie w powiedzmy granicach horroru są rzeczy, które niekoniecznie chciałoby się z tym obnosić, że akurat czyta się jakiś wyjątkowo krwisty opis, nie wiem, u Edwarda Lee, gdzie okładka też jest na przykład odpowiednia. No właśnie myślę bardziej o okładkach, nie? Że czasami mm -hmm. nawet książka nie musi być zła, no bo jest mnóstwo, no nie wiem, na przykład Linkwist miał okładki takie, że to wyglądało tandetnie, a książki są rewelacyjne. A, a czasami może być właśnie taka mega tandetna okładka i, i wiesz, i ktoś sobie pomyśli, że kurde, co on czyta, nie? A, albo, albo nie wiem, czy też coś ironicznie na przykład sięgasz po Smitha, że aby się z niego pośmiać, a ludzie myślą, że nie masz gustu, nie? <śmiech> Albo coś takiego. Y I jeszcze coś chciałam powiedzieć, ale chyba mi wyleciało z głowy. No, w każdym razie to też jest duży plus, że, że nie musisz mm. się obnosić z tym. A, już wiem, o chciałam powiedzieć. Bo tak już w sumie tak z pół godziny temu chyba, żeśmy rozmawiali o tym, że pod, każdą, pod, pod każdym postem na fejsie, gdzie się coś wspomni o e-bookach pojawiają się jakieś tam dyskusje, że, że to jest bez sensu, że to jest głupie i że nikt tego nie chce. A ja myślę, że to jest trochę kwestia snobizmu czytelników. Mhm. Ludzie lubią się obnosić z tym, że kochają książki i że książki w ogóle są takie super. I jest coś takiego właśnie wśród czytelników, że taka ogromna gloryfikacja wręcz, idealizowanie książki i dla nich właśnie nie treści, nie literatury, tylko konkretnie książki. Mm -hmm. Ale już wcześniej właśnie wspomnieliście o tych ludziach, którzy nienawidzą wąchania książek i to chyba było bardzo o mnie, <śmiech> bo ja mam absolutną po prostu furia mnie ogarnia, jak ktoś pisze o tym, że on książki wącha. Ja znaczy, ja wiem, że teraz już też bardzo przesadzam, bo to jest jakaś taka wymuszona we mnie reakcja, ale ja nie wiem, po co ktokolwiek wącha książki. A jeśli ktoś wącha książki z biblioteki, to już w ogóle powinien później chyba pójść do lekarza od razu, żeby sobie jakieś badania <śmiech> zrobić, wiecie, bo to tam jest przecież ty tyle jakiegoś cyfru. Nie wiadomo, gdzie to czytał kto i tak dalej. Znaczy, a, może to już jak śmie... ktoś, a może jak ktoś rzuca palenie nie? i już nie pali, ale sobie pójdzie do biblioteki i tak wąchnie za trzy książki, a to często no. są takie nikotynowe, wiesz, przesiąknięte. No. No, że to też wiadomo, że się tutaj śmiejemy, no, ale ja naprawdę zupełnie nie rozumiem właśnie tego snobizmu y, książkowego. Znaczy, Wydaje mi się, że on w dużej mierze mimo wszystko wynika z jakiejś takiej ignorancji, bo wiele osób krytykuje czytniki i jak się już tak rozpisze, to wychodzi na to, że oni czytnika na oczy nie widzieli. I myślę, myślam, mm. że cały czas, że chodzi o duże smartfony, które służą tylko do czytania. Znaczy, A to jest tak. coś zupełnie innego. Ja, ja trochę rozumiem ten snobizm, bo no, wiecie, jest, jest coś fajnego w, w takim idealistycznym obrazku, że, nie wiem, siadasz sobie w wygodnym fotelu z lampką, bierzesz jakąś tam ulubioną książkę, jeszcze jakiś kawę albo whisky do tego i siadasz i, i sobie kontemplujesz nad lekturą. Natomiast jakby w takim idealistycznym obrazku traci się to, co według mnie jest mimo wszystko najistotniejsze, to, to co chyba Aga wspomniałaś, czyli całą treść tych książek, bo no bo jednak jest tak, że, że naprawdę no ta strona estetyczna, którą ja naprawdę doceniam i, i na którą sam często choruję i nie bez powodu jest ten cały taki book porn przy różnego rodzaju zdjęciach spółek z, z książkami, gdzie tam od razu wszyscy się rozpływają nad czyjąś tam kolekcją, bo sam często mam tak tego rodzaju reakcję, ale mimo wszystko jest jednak tak, że ja jak czytam książkę, to dla mnie jest najważniejsza właśnie sama treść i, i tutaj jakby sama książka, żeby ona była nawet najpiękniej wydana, no to ona nie będzie dla mnie jakby pełnowartościowym produktem, pełnowartościowym dobrem, jeżeli sama treść jest, jest do bani. a tutaj hmm. jakby jeżeli chcemy ocenić samą treść, no to to już w ogóle jakby dyskusja czy, czy, czy jest poza dyskusją jakby porównywania w ogóle książki klasycznej i e-booka no bo, no bo jakby nie ma różnicy przy poznawaniu treści jako takiej, czy dla samej treści nie ma, nie ma różnicy w jakiej formie ją, ją poznamy, czy to będzie na przykład możemy iść dalej, i możemy powiedzieć o audiobookach na przykład, czy, hmm. czy czy tutaj po prostu ktoś pozna takiego lingwista wspomnianego przed chwilą właśnie w formie audiobooka, czy czytając książkę słabo wydaną Zambera, czy sięgnie po, po e-booka, no to i tak myślę, że doznania będzie miał podobne, podobnie dobre, mam nadzieję, na przykład po lekturze i, i, i to jakby mówię, dla samego takiego snobizmu, no to ja, ja mimo, że go jestem w stanie jakoś tam zrozumieć, to, to go po prostu jakby w tym w tym kontekście jakby go nie do końca podzielam. Znaczy, ja mam nadzieję, że się nikt tutaj nie obrazi, ale jeśli ten y, obraz, który wcześniej wytworzyliście, tej osoby, która właśnie z tym whisky siedzi w fotelu, przy zapalonej lampce o zmroku i czyta sobie książkę, jeśli się nagle okazuje, że tą książką jest zmierzch, to obrazek <sum> robi się troszkę groteskowy, y, bo absolutnie nie chodzi mi tutaj już o wartościowanie tej książki, ale jakby całej kreacji. Ona nagle zupełnie jakby się rozpada. I zresztą cała ta krytyka, co tak zresztą trochę przypomina mi jakieś takie ostatnie rozmowy środowiskowe na temat tego, co właśnie jak już mówisz tutaj o audio-rzeczach, na temat pod podcastingu i radio. Pozdrawiam <laughs> radiowców. No to jest równie, moim zdaniem, taka analogiczna sytuacja. No, są jakieś sentymenty, ale tak naprawdę liczy się treść. A jeszcze chciałam powiedzieć, że w sumie, jeżeli chodzi o te biblioteczki i bookporn, no to ja mam, z racji tego, że tam recenzuję książki już ładnych parę lat, to często też, no też jako naczelna czarna Karpę dostawałam takie rzeczy trochę przypadkowe, trochę, bo ktoś prosił, żeby zrecenzować. Czasami wysyłali w ogóle bez pytania książki wydawcy, więc mam, mam dużo książek, których w sumie niekoniecznie chcę je mieć. I na przykład biblioteczka ustawiona, wiesz, Kilka takich półek samych takich książek, totalnie mnie nie jara. Nie, to muszą być książki, które ja przeczytałam z przyjemnością, które chciałam kupić, które chciałam mieć i nawet jeżeli jakieś mi się nie podobały, to mogę je chcieć z tego czy innego względu w na biblioteczce. Natomiast takie przypadkowe i tylko dlatego, że, że to jest książka fizycznie, no to już niekoniecznie. Ja też właśnie. Mam, powiedzmy, dosyć ograniczoną ilość miejsca, jeśli chodzi o to, ile mogę książek w mieszkaniu trzymać, ale ja nie mam żadnego jakby takiego sentymentu, do wię... znaczy, może nie do większości, do, do części rzeczy, które czytam i po prostu się ich pozbywam. Znaczy, oczywiście nie wyrzucam tego, tylko komuś oddaję albo gdzieś to oddaję, żeby to się mimo wszystko dalej przydało, ale nie mam jakiegoś takiego sentymentu do książki właśnie samej w sobie tylko no, do tego, że jest w niej jakaś określona treść, no i oczywiście ten jakiś tam czynnik estetyczny jest ważny, ale no, też bądźmy szczerzy, większość książek, gdzie chodzi estetyka jest po prostu standardowa. Natomiast tak, do, dotknąłeś jeszcze jednej kwestii, teraz tak sobie uświadomiłem, mówiłem, że trochę będzie chaotycznie, bo, bo będą się nam różne rzeczy przypominały, ale jak wspomniałeś o, tym, o, o tej ograniczonej ilości miejsca, to jeszcze jest jedna zaleta e-booków, czyli na przykład współmałżonka nie wie, ile książek kupiłeś. <laughs> Dla, dlatego, dlatego, że ja na przykład widzę po sobie, że dokupiliśmy jakieś czas temu regały, które już są pełne i, i część z, z przejęły dzieciaki, ale część przejęły moje jakieś tam książki, komiksy i zaczynamy po, pomału dochodzić do ściany, gdzie będzie trzeba po prostu część rzeczy albo zacząć upychać, nie wiem podwójnie albo w ogóle zutylizować czy cokolwiek innego, no bo niestety ograniczone miejsce no, jest ważnym czynnikiem. No a, a tutaj to jest to, co kiedyś żeśmy się śmiali, jak zobaczyliśmy zdjęcie Szymasa, który y, dostał trzy kartony chyba, czy cztery kartony książek, że po prostu jak moja żona na przykład by zobaczyła cztery kartony książek, to bym spał na wycieradce. <śmiech> Jestem głęboko o tym przekonany. A, a, a tutaj jednak w e-booku raz, że tak jak wspomniałem, one zasadniczo są są tańsze, często można właśnie jakąś klasykę nawet dostać gdzieś zupełnie legalnie za darmo, a dwa że jednak właśnie taki czynnik stricte objętościowy, no to, to też zaczyna odgrywać rolę we współczesnym życiu. Tym bardziej, że wiecie, no ludzie są coraz bardziej mobilni, często mieszkania przecież nie są też duże. No i, i jednak jakby właśnie to, że książki jako takie zajmują dużo miejsca, no to mówię, to z jednej strony to wizualnie, czy, czy, czy tak jakby pod kątem takiej wartości dekoracyjnej wręcz, czy, że tak to ujmę książek, no to, to wypada to fajnie, natomiast no w którymś momencie to zawsze jest dylemat czy, czy dokupić kolejną książkę, czy właśnie postawić tam nie wiem, coś innego właśnie, nie wiem, cokolwiek, co jest potrzebne w domu i i, i no, tu jest też jakby ważny aspekt tego wszystkiego. No, to właśnie taki dylemat, nie? kupić szczytnik czy wyburzyć ścianę, jak sąsiad będzie na, na urlopie. <grym> Albo jeszcze inny dylemat, wiesz, wydawać, no bo kupujesz mniejsze mieszkanie, żeby nie brać dużego kredytu i mieć pieniądze na różne rzeczy, na przykład na książki, a potem się okazuje, że książek nie możesz kupować, bo masz małe mieszkanie. <grym> I, i, I w sumie nie wiadomo, nie? No, no ale co do właśnie te magazynowania książek, to ja mam też taki w związku z tym, że właśnie czytam dużo równolegle. Ostatnio już powoli mam duży problem z tym, że tyle książek właśnie mam na swoim stanowisku czytania, że nie wiem do końca dlaczego one tam dalej są. I przy okazji nie mam już miejsca w biblioteczce i nie mogę ich tam dać z powrotem. Nie wiem co z tym zrobić do końca. Naprawdę problemy pierwszego świata tutaj zaczynamy tak. dotykać. No. To, może, to może już kończmy. Nie, nie wiem, czy jeszcze coś, macie jakiś pomysł? Nie, nie chyba. chyba. Bo, o, bo o samym czytelnictwie to będziemy jeszcze jeden podcast nagrywać, więc myślę, że ten temat snobizmu i tego, jaki mamy stosunek do książek, to jeszcze się, jeszcze się pojawi jeszcze z trzymasem, więc będzie jeszcze jeden głos. Hmm. A, jest tylko taka jedna rzecz, którą jeszcze chciałem wspomnieć, że coraz więcej horrorów się też na czytniki pojawia, bo o ile kilka lat temu to, to faktycznie, no kilka lat temu to w ogóle nie było powiedzmy za bardzo tych w ogóle e-booków, ale no, horrory miały spore braki, bo jakichś takich archiwalnych rzeczy za, za dużo nie było, przynajmniej w legalnym obiegu, a teraz faktycznie no, zdecydowana większość nowości wychodzi w e-bookach, także jeśli ktoś po prostu lubi horrory, a tego miejsca mu brakuje, to może być przynajmniej o te kwestie spokojny i nie bać się książek elektronicznych. Dobra, Michał, czy coś jeszcze chcesz dodać? Nie, nie, myślę, że wyczerpaliśmy chyba temat w miarę. No to ogólnie miała być, miała być dyskusja plusy i minusy tradycyjnych książek i e-booków, a w sumie wyszła propaganda <laughs> pro-ebookowa. Ale nie jestem Ale... nam wstyd z, z tego powodu. Nie, no jeszcze podejrzewam, że dyskusja się rozwinie pod podcastem, bo to jest akurat taki temat, który ludzie e, lubią poruszać. Więc w sumie zostawiamy was, e, drodzy słuchacze, e, z takim zakończeniem, trochę otwartym i mamy nadzieję, że pojawią się jeszcze jakieś komentarze i będziemy jeszcze mogli poruszyć ten temat. I myślę, że na pewno jeszcze jakieś e, tam nam się przypomną za pół godziny różne rzeczy, które będziemy chcieli poruszyć jeszcze w komentarzach. No, no, to w sumie, w sumie, cześć. No to dziękujemy za uwagę i zachęcamy do komentowania, ale broń Boże nie piszcie, że wąchacie książki. Cześć. To teraz wszyscy to napiszą. Na to liczę. Dobra, no to cześć, hej. Do usłyszenia, pa. Cześć.